Radziecki, złowrogi zakon wykorzystuje naiwność Konrada Mazowieckiego, fałszuje bólę papieską, prowadzi eksterminacyjne wyprawy przeciwko Prusom, Litwie i Polsce, tworzy nowoczesne państwo militarne, kierowane przez elitę butnych rycerzy. Podstępem zagarnia Gdańsk i Pomorze w 1308 roku, następnie próbuje podbić Litwę, którą uratowało przymierze i Unia z Polską oraz bitwa pod Grunwaldem. Państwo krzyżackie, jako prototyp państwa SS, było nie do zniesienia nawet dla własnych poddanych, którzy poprosili króla polskiego o przyjęcie nad nim zwierzchnictwa. Niepowetowany błąd polskiej polityki polegał na tym, że Jagiellonowie nie dobili krzyżackiej zarazy w XVI wieku, lecz pozwolili Hohenzollernom wprowadzić w Prusach protestantyzm i utworzyć dziedziczne księstwo, które stało się gwoździem do trunny Rzeczypospolitej. Drugi Grunwald, zdobycie Berlina w 1945 roku i przyłączenie połowy byłych Prus Wschodnich do Polski, raz na zawsze położył kres krzyżactwu. Niemiecka legenda jest dokładnie odwrotnie. Oto skromne bractwo szpitalne które pod koniec XII wieku opiekowało się w ziemi świętej pielgrzymami z Bremy i Lubeki, na jałowej pogańskiej ziemi w północno-wschodniej Europie w ciągu 200 lat zbudowało najnowocześniejsze państwo tamtej epoki, założyło 96 miast, zbudowało 90 zamków, osuszyło bagna, rozciągnęło handzę, tę ówczesną wspólnotę gospodarczą basenu Morza Północnego i Bałtyku. To prawda, mówili niemieccy romantycy XIX wieku, braciszkowi nie tylko leczyli, ale i zadawali rany, ale to dlatego, że poganie byli krnąbrni i nie chcieli dać się ochrzcić. Krzyżacy, powiadają tacy pruscy historycy jak Teickę czy Rankę, byli dobrodziejstwem cywilizacyjnym. W końcu polski książę Konrad Mazowiecki sam ich do siebie zaprosił, bo nie mógł sobie dać rady z najazdami jadźwingów. Litwinów i Prusów, a braciszkowie, raptem garstka, 300 do 400, a tylko w porywach 700 do 1000 rycerzy zakonnych, migiem się uporali z całą tą pogańską hołotą, krzyżem i mieczem zaszczepili w Prusach chrześcijaństwo, ściągnęli najnowsze technologie, najbardziej przedsiębiorczych osadników i stworzyli znakomitą maszynę państwową, która była modelem dla późniejszych Prus czasów oświecenia i cesarstwa niemieckiego. Nieszczęście, głosi niemiecka legenda, zaczęło się wtedy, gdy Polska sprzeniewierzyła się chrześcijańskiej solidarności i zawistna z powodu olśniewających dokonań zakonu sprzymierzyła się z poganami, wtargnęła do Prus i pokonała pod Tannenbergiem armię krzyżacką. Do chwilowych zwycięzców przyłączyli się potem zdradziecko-pruscy mieszczanie, którym obcy był duch chrześcijańskiego rycerstwa, poparli w wojnie trzynastoletniej polskiego króla i oddali szmat kraju pod polskie władanie. Ale jest jeszcze sprawiedliwość na świecie, królom pruskim udało się najpierw zrzucić polską zwierzchność, a potem uwolnić dorobek dawnego państwa zakonnego od polskiego bałaganu. Niemieckie Prusy i wzięte pod pruską egidę Niemcy są oto najwyższym osiągnięciem sztuki państwowej, militarnej i gospodarczej w XIX wieku czytelników naszej Polski, proszę o wybaczenie za nieco przydługi cytat z tekstu A. Krzemińskiego, ale tylko w ten sposób mogą poznać całą istotę manipulacji autora, polityki. Krzemiński, wbrew faktom historycznym, świadomie je zafałszowując, stawia znak równości pomiędzy dwoma nieprawdziwymi według niego obrazami dziejów krzyżaków, polskim i niemieckim. Sęk w tym, że polski obraz historii krzyżaków jest akurat zgodny z faktami i potwierdzają go różni obiektywni zachodni historycy między innymi, taki znawca jak Norman Davis. Wybielający krzyżaków niemiecki obraz jest zaś rzeczywiście legendą, i tylko legendą, niepodzielaną nawet przez niektórych bardziej obiektywnych od krzemińskiego autorów niemieckich, na przykład Wolfgang Plata. Przypomnijmy najpierw, co pisał o stosunku krzyżaków do polski profesor Norman Davis. Historyk skądinąd daleki od bezkrytycznego przejmowania tradycyjnych polskich argumentów na temat dziejów naszych stosunków z Niemcami. W przypadku Krzyżaków profesor Davies nie ma jednak wątpliwości, uważa, że Konrad Mazowiecki nie wyobrażał sobie, jak groźną żmiję wyhodował na własnej piersi. Proces powstania państwa Krzyżackiego dowodzi dużych nakładów energii w połączeniu z brakiem skrupułów. Od samego początku brutalną siłę wspierała dyplomacja, sztuki prawne oraz talenty administracyjne. Już w 1226 roku w Złotej Bóli, z Rimini wielki mistrz Herman von Sal zaprzekonał papieża Grzegorza IX, aby przyjął Prusy pod opiekę papiestwa. Przekonał też cesarza Fryderyka II, aby nadał wszystkie ziemie pruskie zakonowi jako przyszłe księstwo. W obu przypadkach zręcznie przeinaczył zasięg i charakter umowy z Konradem Mazowieckim. Zakon upoważniony do szerzenia Ewangelii Miłosierdzia prowadził własne interesy, przelewając krew i stosując przymus. Powtarzające się bunty tłumiono z wyrachowanym okrucieństwem. Chodziło już nie tylko o to, że rycerze nie wykazywali większej świadomości chrześcijańskiej wartości niż przeciętna. Zbrutalizowana szlachta europejska, spośród której ich rekrutowano. Prawdziwy protest wywoływał fakt, że w imię Chrystusa krzyżacy systematycznie dokonywali gwałtów, które stawały się źródłem ich własnego rozkwitu oraz że prześladowali swych katolickich sąsiadów jeszcze długo po osiągnięciu pierwotnie założonych celów według Davis Boże Igrzysko, Kraków 1998 roku. Norman Davis przeciw pseudoobiektywizmowi profesor Davis, pisząc o wzmacnianiu zakonu krzyżackiego przez zawodowych rycerzy z całej Europy oraz różne okresowe wysiłki w postaci zorganizowanych grup krzyżowców, stwierdza, iż stanowili oni wcielenie najbardziej niechrześcijańskich elementów chrześcijańskiego świata. Profesor Davis wspominał również o tak chętnie dziś przemilczanej przez polskich germanofilów sprawie okrutnego wymordowania mieszkańców Gdańska przez Krzyżaków. Jakże więc się dzieje? Profesor Davis, tak skłonny do krytycyzmu wobec polskich uogólnieni na temat tradycyjnego niemieckiego, drank na hosten, wobec Słowian, nagle całkowicie zaakceptował antykrzyżacką polską legendę. Bo po prostu inaczej nie mógł zrobić. Znając dobrze fakty z historii, nie można podchodzić do niej w pseudoobiektywistyczny sposób, jak, polski, publicysta z postkomunistycznej, polityki, ważąc na dwóch szalach wagi, jako rzekomo zupełnie równorzędne, polską legendę, i niemiecką legendę. Nie można uznać za równorzędnych krzyżackiego agresora i jego polskiej ofiary, okrutnych napastników i mordowanych Polaków. Z równym powodzeniem mógłby pan redaktor Krzemiński uznawać za rzekomo równorzędne racje i legendę hitlerowską, i legendę antyhitlerowską. Racje niemieckich germanizatorów i polskich dzieci bitych we wrześni. Racje polskich pocztowców w Gdańsku i ich hitlerowskich katów. Smutne, że tego typu rzeczy trzeba tłumaczyć jak dziecku wytrawnemu publicyście z polityki. Widzimy, do jakiego stopnia zaślepia chęć przypodobania się Niemcom w połączeniu z, łagodnie mówiąc, brakami w lekturze. Sprzeczne z faktami, poprawianie historii, przez Adama Krzemińskiego jest tym bardziej przykre, że chodzi o publicystę i eseistę, znanego z wyrafinowanego smaku estetycznego i wielostronności zainteresowań kulturalnych. Tylko że w tym przypadku wszedł na mało znane mu terytorium wiedzy o historii i napisał to, co uznał za najlepsze z punktu widzenia obecnej proniemieckiej, poprawności politycznej. Krzemieński wzywa do zerwania z literacką Matyki Adą, w ocenie krzyżaków. Można mu przyznać, że w utworach polskich twórców oraz pracach historyków i wypowiedziach polityków XIX i XX wieku nie brakowało bardzo ostrych słów o krzyżakach. Adam Mickiewicz pisał, krzyżackiego gadu nie ugłaszcze nikt. Historyk Karol Szajnocha nazwał zakon krzyżacki instytucją potworną, która stugłową z morą ówczesną ciążyła Polską. Historyk Oswald Balzer, sam skądinąd pochodzenia niemieckiego, nazwał zakon zmorą krzyżacką. Stefan Żeromski opisał w najbardziej ponurych barwach dokonaną przez krzyżaków rzeź ludności Gdańska w 1308 roku w wietrze od morza. Zapytajmy jednak, czy rzeczywiście nie mieli oni racji w swoich, czarnych, ocenach krzyżaków. Przypomnijmy, że tak niemiłą krzemińskiemu polską czarną legendę, o krzyżakach upowszechniał m.in. tak wielki autorytet tamtych czasów jak Mikołaj Kopernik. Nazywał on krzyżaków wprost latrones i homines sceleraci łotrami i ludźmi niegodziwymi.